W sprawie kryptowalut rząd nie odpuści. Jeszcze raz spróbuje uregulować rynek. To była domowa kłótnia. Doszło do tragedii. W amerykańskiej Luizjanie od kul zginęło ośmioro dzieci. Partia prorosyjskiego Rumena Radewa wygrywa wybory w Bułgarii. Wynika z badań ExitPol. Kolejną próbę regulacji rynku kryptoaktywów zapowiada wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Prezydent dwukrotnie zawetował ustawę w tej sprawie. W piątek Sejm nie zdołał odrzucić weta. Tymczasem prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie afery związanej z giełdą Zonda Krypto, w której kilkadziesiąt tysięcy osób mogło stracić 350 milionów złotych. Krzysztof Gawkowski podkreślał w TVP Info, że w kwestii kryptowalut koalicja nie zamierza odpuścić. Kryptoaktywa nie mogą pozostawać w rękach przestępców, na które nie reaguje państwo. I to nie chodzi o jakiś spór polityczny. Tu chodzi o zwykłe wartości. Jeżeli przestępcy wiedzą, że na czymś zarabiają, a państwo przymyka oczy, że tego nie widzi, to jest źle. Prezydent robi to z premedytacją. To nie idzie o to, czy mamy jakieś luki w ustawie. To nie idzie o to, czy tę ustawę można troszeczkę inaczej skroić. Tu chodzi o czyste interesy, w których ktoś komuś obiecał, że jeszcze trochę nie będziemy mieli uregulowanego rynku. Zawetowana ustawa o kryptoaktywach wprowadzała środki mające na celu przeciwdziałania naruszeniom. Nie żyje sprawca strzelaniny w Luizjanie w Stanach Zjednoczonych, w której zginęło ośmioro dzieci. Napastnik został zastrzelony przez policjantów podczas pościgu. Pełne okoliczności zbrodni nie są jeszcze znane. Policja przyjechała na miejsce w odpowiedzi na zgłoszenie o domowej kłótni, mówi rzecznik lokalnych funkcjonariusze Christopher Bardal. Na tę chwilę wiemy, że co najmniej 10 osób zostało postrzelonych ubiegłej nocy podczas incydentu o charakterze przemocy domowej. 8 z tych osób nie żyje. Wszystkie ofiary śmiertelne w tej sprawie to osoby nieletnie. Sprawca po opuszczeniu miejsca zdarzenia ukradł samochód. Tożsamość napastnika ani motyw zbrodni nie są znane. Lider zwycięskiej partii w wyborach Bułgarii, Rumen Radew zapowiada, że postara się, by ten parlament przetrwał całą kadencję. Bułgarzy poszli dziś do wyborów po raz ósmy w ciągu pięciu lat, a z badania Pol wynika, że postępowa Bułgaria, Rumena Radewa uzyskała prawie 40% głosów. Spodziewaliśmy się, że będziemy pierwsi. Mówiłem Wam, że moja socjologia to pełne sale i place w całym kraju. Oczekiwania są wysokie, nadzieje są wysokie, to również oznacza wielką odpowiedzialność. Nie wiadomo na razie z kim prorosyjski były prezydent chciałby i mógłby utworzyć koalicję zdolną do rządzenia. Ponad 700, moto, 700 motocyklistów z całego Pomorza zjechało do Kościerzyny, by oficjalnie rozpocząć sezon. W Muzeum Kolejnictwa były pokazy motocykli, degustacje regionalnych potraw i koncerty. <mum> żeby ten sezon był bezpieczny, żeby była przyczepność gumy do asfaltu i żeby było dużo pięknej pogody. Co daje jazda motocyklem? Fajny wiatr i odpoczynek i w ogóle relaks. Można się zrelaksować. Niezapomniana przygoda. Jak jeździć bezpiecznie? Trzeba się dostosować do znaków, do wszystkiego i do innych też motocyklistów. Mieć mniejsze zaufanie, bo nas nie widać. Przędzej zobaczymy samochód, niż samochód zobaczy motocyklistę. No ale tak, to jest fajna frajda. Można po prostu zrzucić z siebie wszystko i jechać przed siebie. Są motocykle poświęcone przez księdza i wtedy w asyście oczywiście policji udajemy się tutaj akurat na miejsce. Możemy jednocześnie rozpoczynając sezon przedstawić historię kolejnictwa. A to jest jedno z niewielu takich miejsc w Europie. Mówił współorganizator z lotu Janusz Matrejek. Impreza, którą współorganizuje miasto Kościerzyna odbywa się cyklicznie od wielu lat. Klimat. A w Dębicy na Podkarpaciu umiarkowana jakość powietrza, wreszcie regionów dobra, a na zachodzie bardzo dobra. Nieco ponad 26% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Z powodu spodziewanych intensywnych opadów deszczu na zachodzie i południu Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed gwałtownymi przebraniami stanów wód w wielu rzekach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Serwis Sportowy Trójki, Adam Malec. Crucible Theatre, w Sheffield. Antoni Kowalski gra w snukerowych mistrzostwach świata z waliczykiem Markiem Williamsem. Polak pierwszego dzisiejszego frejma wygrał, drugiego przegrał i w całym meczu przegrywa 4 do 7. W kolarstwie bardzo dobry występ Kasi Niewiadomej, której zajęła drugie miejsce w wyścigu Amstel Gold Race. Na holenderskich szosach najlepsza po solowej akcji była hiszpanka Pola Bladzi. Kasie chwali trener Wacław Skarul. Sama końcówka i walka Kasi z Demi-Wollering myślę, że była niesamowicie emocjonująca. Ja myślę, że to jest absolutnie bardzo ważne drugie miejsce. Sam fakt, że nie wiadomo, po tym finiszu Okazała się lepsza od Demi Wollering. To jest, myślę, że bardzo dobra prognoza przed kolejnymi wyścigami. Myślę, że ma dla naszej zawodniczki niesamowite psychologiczne znaczenie. Pozostajemy przy sporcie kobiet, ale przenosimy się na parkiety siatkarskie. W finale Tauron Ligi po dwóch spotkaniach mamy remis. Jest jeden do jednego, bo też do gry po wygranej z dewelopresem Rzeszów 3 do jednego wrócił zespół budowlanych Łódź. Z postawy Rzeszowianek nie jest zadowolona trenerka Irena Blagojewicz. Zaważył mental. Ten trzeci set, jak zaczęliśmy źle, to już tak, trochę zaczęło się ten mental spadać. Zaczęliśmy bardziej mnie wierzyć u siebie, bardziej mnie być odważni. Wiedziałyśmy, że będzie trudno, ale już tam nasze własne błędy, czy jest taka brak mógłby, tej odwagi, czy coś, to trochę zapasiliśmy. Rywalizacja potrwa do trzech wygranych. W piłkarskiej Ekstraklasie grali w trzech meczach 29. kolejki. Arka Gdynia przegrała u siebie z gilonią Białystok 0-3. Raków Częstochowa pokonał Krakowie 4-1, do a Bruk Becniciecza przegrał z Wisłą Płock 1-3. W tabeli liderem jest Lech Poznań, wicelider Tojaga traci 3 punkty, a trzeci jest Górnik Zabrze. W ligach zagranicznych w Niemczech świętują piłkarze Bayernu Monachium, którzy po raz 35. w historii sięgnęli po tytuł mistrzowski. Bawarczycy przepieczętowali tytuł wygraną u siebie 4-2 ze Stuttgartem. Walka St Trwa w najlepsze w Premier League. W meczu na szczycie wicelider Manchester City pokonał 2-1 lidera ekipy Arsenalu London. The Citizens zbliżyli się do kanonierów na 3 punkty, a do tego mają jedno spotkanie zaległe do rozegrania. W innych dzisiejszych meczach Aston Villa pokonała Sunderland 4-3, Everton przegnał, przegrał z Liverpoolem 1-2, a Nottingham rozbiło Barnley 4-1. I Jeszcze żurzel w meczu drugiej kolejki ekstraligi Pres Toruń pokonał Unię Leszno 46 do 44. Spotkanie falubazu na góra z GKM Gróciąc przełożono na 23 kwietnia, a w tabeli prowadzi motor Lublin przed Spartą Wrocław i Presem Toruń. Noc pochmurna z przejaśnieniami. Od Pomorza Zachodniego przez Wielkopolskę i ziemię Łódzką po Małopolskę i Podkarpacie będzie padał deszcz. Chwilami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Termometry pokażą od zera na Suwalszczyźnie, około 5 na Pomorzu, Lubelszczyźnie i na Dolnym Śląsku, do 8-9 na południowym wschodzie i w centrum. Autopromocja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 Zresztą będzie można posłuchać Jessie Ware specjalnie dla trójki w poniedziałek w audycji Tu Śliwiecka 357 między 14 a 15. Zapraszam, Piotr Szmec. Autopromocja. Trójka. Program trzeci polskiego radia. No, Arsenalowi to nie wybaczę tego dzisiejszej, tej dzisiejszej porażki. 8 minut po 21. Młody polski jazz. No ale jak ty o sporcie, to ja też. No, Motor Lublin, jako e, dumna mieszkanka, raczej była mieszkanka tego miasta, jestem bardzo dumna. No ale... ja niestety za wiele o 100 milu nie jestem w stanie powiedzieć, bo cały czas gdzieś niżutko, niżutko. Ale wierzę, że będzie w końcu w premier league i będzie w FIFA. Ania Lalka? Zajmijmy się czymś, czym się znamy. Maciek Kienkowski? I Michał Daniluk. W tym składzie jesteśmy z państwem do 22. O jazzie będziemy rozmawiać, polskim i młodym. A teraz zaczniemy, zaczniemy od planety planety Saturn. czyli zespół, który jeszcze się w naszej audycji dotychczas nie pojawił, ale muzycy, którzy go tworzą już zdecydowanie tak, bo tutaj jednym z, z przedstawicieli tej ekipy, choćby wuja HZG, to jest człowiek, który jeszcze dziś nam zagra w, w dzisiejszym naszym spotkaniu z młodym polskim jazzem, bo to jest audycja, przypomnijmy, która koncentruje się na tym, co na scenie polskiej młodej jazzowej się dzieje. A ostatnio zrobiłem taki research, który wykazał, że Polska jest tutaj czołówką, jeżeli chodzi o tę konkretną scenę. Scenę, że mało jest takich porównywalnych w Europie. Nawet z tygodnia na tydzień mamy coraz więcej do omówienia, a myślę, że ten tydzień to w ogóle jest dla nas jakaś taka wygrana w loterii wszystkich informacji około jazzowych i tych współczesnych jazzowych. Mieliśmy Fryderyki, powiemy co nieco o tym, kto został wyróżniony w kategorii debiut roku, ale też mieliśmy ogłoszenia ofowe, które skoncentrowały się właśnie na scenie jazzowej. Choć może nie do końca stricte jazzowej. O tym dzisiaj też będziemy trochę mówić razem z artystą Filipem Żółtym. To już w drugiej połowie audycji, ale teraz zespół ze wspomnianym wujem AZG. Wujo. I zespół ofowy, który szykuje się na scenę jazzową. Oczywiście przypominamy, że my będziemy na miejscu w Katowicach w Dolinie Trzech Stawów, to już coraz bliżej. Dasz wiarę, że sierpień już za chwilę? Ja nie wiem. No nie, bez przesady. Mamy jeszcze piękną wiosnę, a dzisiaj też trochę. Zaraz wiosnę. będzie trzeba na groby jechać. <głos> wow. No Zostańmy przy błocie i ich pięknym kwiatostanie. Teraz Jaśmin. Polski jazz fajny jest. Tak pisał o festiwal na temat sceny jazzowej. Była taka audycja w, w Trójce roku, kiedyś. naprawdę. Jazz fajny jest. Wojtka Mazalewskiego, tak? to tutaj moja FOPA, ale później napisali jak brzmi młody polski jazz, więc myślę, że się wyrównuje inspiracja trójkowa. Może e, nie jest to przypadek. W każdym razie w tym roku po raz kolejny scena jazzowa w trójce została ogłoszona. W tym e, właśnie e, błoto wystąpi e, na tej scenie, która mam nadzieję, że w tym roku będzie trochę większa niż w zeszłym roku, bo e, pękała w szwach i ludzie nie mogli się na nią e, dostać. Ale w każdym razie błoto, niechęć, Benbekele, kikiki, Sneaky Jesus, Głupi Komputer Scheiss i też między innymi One. To jest tutaj możemy się przyznać, bo lic licząc na to, że być może nasi odbiorcy w mediach społecznościowych nie pokrywają się tak w całości z naszymi odbiorcami przy radiodbiornikach, radio ale mamy taki pomysł na formę quizu dla słuchaczy, żeby po prostu zaproponować kilka... kilka abstrakcyjnych, abstrakcyjnych nazw? nazw i słów i żeby, żeby naród zadecydował, czy to zespół jazzowy, czy po prostu przypadkowe słowo. Głupi komputer i szajs, myślę... Ale to, to nie wiem, czy, czy widziałeś, czy nasi słuchacze. Słuchacze widzieli, ale kiedy y, ogłoszono błoto, to wszyscy trochę śmiali się z tego, że no wiadomo, że błoto będzie, bo w zeszłym roku też było. No, no tak, no, <laughs> burza też była. Y, pamiętam, że y, o, o festiwal z oficjalnego konta odpowiedział, spoko, będzie też szajs. <laughs> <laughs> Więc myślę, że to jest idealne podsumowanie nazw młodo-jazzowych, ale powiedziałam wcześniej, że będzie, będzie też lubiany przez nas jako audycja Młody Polski Jazz. Pierwsze pierwszej audycji były. Były, były one, dosłownie zespół one. Wszelkie Eva. i łodzie. Product May Contain to jest właśnie kontekst Fryderykowy również, ponieważ wspominaliśmy o tym, że będziemy um, przypominać o tych nominowanych i zwycięzcach Fryderykowych właśnie. No i Product May Contain, czyli zespół Tymona Kosmy, y, związanego choćby z kosmonautami, z tego chyba jest najbardziej znany. No to są właśnie zwycięzcy tegoroczni w kategorii debiut jazzowy. Bardzo gratulujemy. Gratulujemy i też przy okazji tutaj przed utworem sprawdziłam co powiedzieli chłopaki ze sceny i oczywiście miło podziękowali, ale interesowały mnie też komentarze live podczas transmisji właśnie z gali Fryderyków i pojawiały się tam hasła a gdzie tu jest jazz, gdzie ten jazz chcecie powiedzieć, że to właśnie nagradzacie dzisiaj, jeżeli chodzi o debiut? Ja myślę, że to idealnie podsumowuje też charakter naszej audycji i też mojej dzisiejszej rozmowy która za chwilę myślę, że rozjaśni pewne kwestie dotyczące właśnie tego młodego polskiego jazzu. A to już rozmowa z festiwalu w Gdańsku See you Music Showcase, o tym więcej zaraz. A już teraz Filip Żółtowski, kwartet i jego genre. Rębaczem, producentem, kompozytorem Filipem Żółtowskim rozmawiałam na festiwalu Sea Music Showcase w Gdańsku. I, i, o ten I o ten właśnie wątek gdański go zapytałam. W sumie za każdym razem jak gramy w Trójmieście, to mówię, że gramy u siebie. Jest to bardzo przyjemne, bo gramy dla przyjaciół, znajomych, ludzi, których znamy, ale z drugiej strony jest to też dość duża presja, bo te osoby nas znają i wiedzą, co potrafimy i wiemy, że nie możemy po prostu dać ciała. To jest bardzo wyjątkowe, nie tylko w kontekście festiwalu CU Music Showcase, ale w ogóle myśleniu o scenie trójmiejskiej w kontekście jazzu. No, że wy się trzymacie razem i chyba dość łatwo, przynajmniej tak to wygląda z boku, zacząć tworzyć, bo po prostu jest bardzo dużo osób otwartych na eksperymenty. Tak, zgodzę się z tym. Dopiero na studia przyjechałem do Gdańska, a pochodzę ze Śląska i tam uczyłem się w szkole właśnie w Kadowicach, I tam to środowisko było totalnie odmienne, mimo że nie nazwałbym go konserwatywnym, ale w Gdańsku widzę po prostu, że jest takie przyzwolenie, że jasne, spróbuj, zobaczymy, co z tego wyjdzie, pomożemy ci, jakby jest taki ten kolektyw w środowisku muzycznym, nie tylko jazzowym w sumie, bo to mocno słychać w Gdańsku, że te gatunki się zacierają i ludzie z różnych gatunków jakby próbują czerpać od siebie i robić różne ciekawe rzeczy. Dużo w kontekście tego naszego właśnie młodego polskiego jazzu. Wywodziło się też z Wrocławia, no bo jednak wiadomo, eaps, błoto i tak dalej. Ale myślę, że to właśnie Trójmiasto tak dało temu więcej oddechu. No myślę, że ja jako osoba, która przyjeżdża na SIU co rok, widzę coraz więcej takich zespołów. Wcześniej, nie wiem, Nene Heroin czy Noko i, i te wszystkie grupy, które też wplatały to, co wy robicie, czyli muzykę elektroniczną kiedy stwierdziłeś, że to jest bliskie twojemu sercu i że będzie to też ten element waszych kompozycji, no myślę, że dość znaczący. Jak zaczynałem mm, moją przygodę z muzyką, to zaczynałem od szkoły klasycznej i w liceum mniej więcej zacząłem się interesować jazzem, zacząłem też się interesować produkcją muzyki. Te dwie działki szły u mnie jakby równolegle. W tym zespole, w Jużutowskiej kwartet właśnie staram się łączyć te dwie rzeczy, bo kompozycje, o których wspomniałeś, które łączą właśnie muzykę elektroniczną z tym akustycznym jazzem, można powiedzieć, czy z akustycznymi brzmieniami, wychodzą z tego, że ja te utwory produkuję na komputerze najpierw, potem dopiero próbuję je zgrać z zespołem, więc to jest produkcja, kompozycja, przychodzę z nutami i, i dopiero zespół jakby nadaje jeszcze temu dodatkowego takiego, ja bym to nazwał taki ducha, czy takiego po prostu tego czegoś. W sumie nie improwizujecie na próbach i to potem nie staje się utworem. U nas to tak nie działa, to jest... Yy, improwizujemy na, na próbach, ale w miejscach, gdzie, gdzie ja zaplanowałem, że będziemy improwizować. Świadomie nie ma tam gitary basowej, tylko właśnie twoja trąbka i, i saksofon, więc jak do tego podszedłeś i czy to jest wyciągnięte z jakiegoś innego zespołu, czy może po prostu myśląc o tym projekcie, wpadło ci to e, do głowy. A może w ogóle przypadek, bo poznałeś chłopaków i się zgraliście? Wszystkie trzy odpowiedzi są e, prawidłowe, bo trochę to był przypadek, e, z racji na to, że e, razem z Wojtkiem, Wojdą i Mikołajem Stanką byliśmy razem na studiach i tam się nie poznaliśmy, ale tam się zżyliśmy bardziej i e, tam zaczęliśmy grać razem. Stwierdziłem, że takie brzmienie właśnie z tymi e, syntezatorami mógł zawsze mi się podobało i chciałbym je przenieść. Bardzo podobała mi się płyta Brada Meldau e, z Markiem Julianą, e, Meliana. I oni tam grają w duecie perkusja plus właśnie klawisze. Pomyślałem, że chciałbym się tym zainspirować plus dodać coś swojego, czyli Właśnie dwa dęciaki, e, czyli saksofon i, i trąbkę, które dodadzą trochę temu elektronicznemu myśleniu, w sensie tej elektronice, e, nadają takiego oddechu, no bo jednak instrument dęty jest podobny do, do głosu ludzkiego, ja tak przynajmniej uważam i szczególnie na pierwszej płycie Humanity chciałem to tak, taką miałem wizję, że żeby połączyć ten algorytmiczny świat z tym światem naturalnym też poprzez instrumentację. Chociaż y, szczerze uważam, że lepiej nam to wyszło na kolejnych płytach, ale chyba o to chodzi, żeby kolejna płyta była y, lepsza. Ja już jestem dużo dalej. Tak naprawdę, jak wydawaliśmy Bibi w 2024 roku z Alpaka Records, to, to jest właśnie ciekawe u muzyków. Ja przynajmniej tak to odczuwam, że w momencie premiery płyty... Już Cię znudziła. Już jest ta płyta dawno zagrana i, i przesłuchana po tysiące razy, więc już jest w innym miejscu. Ja tak naprawdę grając premierę z płytą Bibi już miałem utwory na epkę, genre w głowie, więc... Ja to w ogóle uważam, że wywiady powinny odbywać się w trakcie nagrywania, ale już zaczepiając się waszej epki, mhm. to jest trochę to, o co pytałam, czyli właściwie szukanie odpowiedzi na te też gatunkowe y, kwestie. Tak, to w sumie przyświeca nam od samego początku istnienia zespołu, chociaż ja wniknąłem w ten temat dużo bardziej na płycie Bibi i chciałem go zeksplorować na, na epce Żenry, o której tutaj e, wspominasz, którą wydaliśmy w październiku. Jesteśmy w sumie na etapie przeobrażania się. E, ja przynajmniej tak to, tak to odczuwam. Jesteśmy jeszcze w kokonie, ale właśnie ta epka jest taką zapowiedzią. Nie wiem, czy dużych zmian, ale, ale pewnych zmian w zespole. Nie w instrumentarium i nie w składzie osobowym, bo tutaj mam wrażenie, że będziemy grać po prostu do śmierci w tym składzie. Taką mam nadzieję, ale od jakiegoś czasu chodziło mi po głowie to, żeby trochę się oderwać od tej jazzowej łatki, która jednak wiąże się z tym, że dla osób, które nie siedzą do końca w muzyce, Nazwa Filip Żółtowski Kwartet od razu się kojarzy z jazzem, więc to jest chyba pierwszy raz, gdzie mogę o tym powiedzieć. I... Ale to, czyli dla ciebie jest to trochę pejoratywne? Trochę tak. W sumie ja zdecydowałem się na tę nazwę ze względu na to, że chciałem być osobą decyzyjną. Ze względu na to, że chciałem, żeby po prostu coś się zadziało z tym, bo często z zespołami jest tak, że ciężko jest znaleźć tą siłę, żeby działać. Wiem, że w zespołach, gdzie ta e, odpowiedzialność jest rozłożona, nie ma tej jednej osoby, która może po prostu pociągnąć wszystkich za sobą i, i robić rzeczy. A wydaje mi się, że w muzyce bardzo potrzebne jest to, żeby mieć taką... Mieć coś, co chce się opowiedzieć i wierzyć w to po prostu. I wydaje mi się, że, że my to mamy, że, że ja to mam i staram się przekazywać też chłopakom na próbach swoją wizję po prostu. Też dużo o tym myślę, szczególnie właśnie w naszej audycji z Maćkiem. Czy mówienie w ogóle jazz dzisiaj na takie projekty jak twoje, czy to ma sens? Też się zastanawiam nad tym, ale tak naprawdę, czy ma sens nazywać jazzem, yy, nie wiem, utwory Herbiego Hancocka yy, z ery, gdzie, gdzie grał on yy, bardziej w stronę funk'u. Dalej możemy powiedzieć, że no to jest w sumie pianista jazzowy, czy tam klawiszowiec jazzowy, który, który gra jazz. Więc wydaje mi się, że te słowa yy, dla ludzi, którzy są w muzyce i słuchają tej muzyki i się interesują tą muzyką, określają, w którą stronę to idzie, ale jest to bardzo otwarte. Problem pojawia się, gdy spotykam się z osobą, która nie do końca siedzi w muzyce i mówi mi jej, że dzisiaj będę grał koncert jazzowy, Ja się spotykam z takimi sytuacjami i te osoby się spodziewały, że ja będę swingował, że ja będę grał jazz lat 50. i najlepsze jest to, że w sumie dla każdego ta definicja jazzu jest różna, więc e, dla jednych to będzie fusion, dla drugich to będzie free jazz, dla trzecich właśnie to będzie era swingu lat 20. lata 50., bebop i tak dalej, więc to jest tak tak szerokie pojęcie, że nie wiem, czy nie trzeba by było powiedzieć i dopowiedzieć jeszcze zdania do powiedzenia, że ktoś gra jazz. No i to jest coś, co łączy świat elektroniki i jazzu, czyli muzyczna wolność. Zgadzam się z tym. Tak, no w ogóle mi się wydaje, że ogólnie w muzyce jest wolność. I, i to jest świetne. Wiadomo, że jeżeli chcemy być słuchani, to musimy jakoś znaleźć drogę do tej publiczności, ale wydaje mi się, że jeżeli już dojdziemy do tej publiczności, to zawsze znajdzie się jakaś publika, która będzie chciała nas słuchać. Myślę, że Filip podchodzi do tego z różnych stron, bo raz, że Filip Żółtowski, Quartet, o nim właśnie rozmawialiśmy na festiwalu Sea Music Showcase, ale na tym samym festiwalu grał również w składzie Natalii Mujangi, y, którym jest trębaczem, więc on też podchodzi z różnych stron do tego wszystkiego. Ale wspomniał też nie tylko o epce Genre, ale też o ostatniej płycie kwartetu, czyli BB i ten album otwiera utwór Where Is That Place. Nie To jest zespół, który już od kilku ładnych lat milczy i trochę odbiega od tej idei młodego polskiego jazzu, o której tutaj mówimy, bo nie jest to taka zupełnie najświeższa krew na scenie. Ta, to nagranie zresztą ma już prawie 10 lat. Zespół Ortalion powołany do życia przez Czarka Markowskiego przed laty. To jest człowiek, który ma bardzo ciekawe resume muzyczne. Gdybyś miała odgadnąć jeden zespół, w którym, w którym grał na przestrzeni lat Przypadkowy, dowolny zespół. Myślę, że byś nie trafiła, bo chodzi o Behemota. Oh. To się na przestrzeń lat wydarzyło u niego, takie ma No i to wszystko sprawiło, że w końcu powstał Ortalion. Ja dzisiaj chciałem po to nagranie sięgnąć, bo jest takie kryminalne, trochę jak z Twin Peaks wyciągnięte, więc akurat na takie, takie godziny jak ta już, za chwilę 22 i powoli się żegnamy. Powoli się żegnamy, a na koniec akcent y, związany z festiwalem jeszcze innym, na którym byliśmy, czyli Next Fest. Tam chociaż nie grali, to ładnie się przywitali i bardzo nam było miło, ponieważ bardzo też ich lubimy. Wzajemna miłość. To Daltoniści, a my to Ania Lalka. Maciek Jankowski. Ym, dziękujemy bardzo za to spotkanie. Ym, będziemy tutaj również w przyszłym tygodniu o tej samej porze, czyli o 21. Daltoniści, także w kontekście OFA, bo w zeszłym roku tam grali.